Wracamy z podcastem. Przez parę tygodni nie było nowego odcinka, ale spokojnie, spokojnie nadgonimy zaległości. Albo i nie nadgonimy, no bo w sumie nie ma to żadnego znaczenia, jakby się nad tym zastanowić. Dzisiaj będzie odcinek w stylu Paweł daje nagrywajką w twarz napotkanej osobie i mam wrażenie, że coś sprzęt mi się psuje. No bo tak jak przesłuchałem to, co mi się nagrało, no to wychodzi na to, że jest to już któreś z rzędu nagranie. W którym tak jakby nie działały mi wszystkie włączone mikrofony. Tak jakiś czas temu, na którejś z podcastowych grup facebookowych, ktoś zastanawiał się nad tym, jaki sprzęt kupić tak w granicach tysiąca złotych, żeby nagrywać rozmowę trzech osób. Tysiąc złotych! Przeraziło mnie to, autentycznie mnie to przeraziło, zwłaszcza, że ludzie mieli już masę innego sprzętu, którego nie, nie umieli tak skonfigurować, żeby było zajebiście w jakości studyjnej wszystko. Ech, gdzie się podziały te czasy, kiedy to do nagrywania w sumie wystarczał taki zwykły mikrofon do Skype'a, który każdy miał w szufladzie końcu nie jest to profesjonalne radio. Rozumiem, żeby zadbać o jakość do tego stopnia, żeby słowa były zrozumiałe, no i żeby długotrwałe słuchanie na słuchawkach nie męczyło ucha, ale, ale no, po co w podcastie coś więcej? Tak w sumie nie słychać specjalnej różnicy. No, to moje akurat nagranie jest średnie pod tym względem, ale posłuchajcie, no i... No i pomyślcie wy, podcasterzy, którzy tak siłujecie się strasznie na jakość, czy może nie lepiej odpuścić sobie takie szlifowanie już zbędne, a zamiast tego mieć frajdę z tego, że plujecie do tych swoich mikrofonów. Czaseczki skaczą, mm. z czułością troszkę problemu do ustawienia, być bardziej czułem, czy mniej czułem? Jesteśmy mało czuli na chwilę obecną. To w sumie chyba i lepiej. I we na pewno, bo, bo wokół głośno. A tutaj się okazuje, że ej, całkiem dosyć taki ciekawy okay. temat. W sumie w historii polskiego podcastingu dosyć często się przejawia taki pojawia temat emigracji temat tego, jak ludzie sobie radzili, jak to wyjechali do zupełnie innego kraju, czas nie znając języka, nie znając kultury i tam musieli żyć, także co innego, taką wodę. Otopić się. Właśnie, otopienie się będzie troszkę. Czyli jak to wygląda od strony, no, no dziecka, dziecka, które przyjechało do rodziców mieszkających za granicą, zamieszkać u nich i musi chodzić do szkoły, nie znając języka, nie znając nic. Ile wtedy miałaś lat? No, to ja było zaraz po gimnazjum, nie wiem ile się ma lat, jak się kończy w gimnazjum? 15, 15. 16. 16. no, coś, coś no, takiego. No to tyle. Nie, no, to były Włochy. Języka w ogóle nie znasz czy jakiejś podstawy chociaż? Nie, nic, w ogóle nic, ani zero. zero, zero słówka po włosku, nic, nic. No i obowiązek szkolny z wielkiego miasta na wieś, to wieś z tego, co, co, co, co no, takie małe, prowincjonalne miasteczko, dziura zapyta dychami, umarły w nocy, w dzień, zero człowieka. No, no i tutaj nagle trzeba dojeżdżać szmat czasu, kawał drogi do szkoły, tak, ja dojeżdżałem zawsze pociągiem, ciapongiem wracałem, bo wiesz, pociąg jedzie w jedną stronę, ciapong w drugą e, i... Tak, tak, wiem co to znaczy, jak jest mało tych, tych jakichś środków transportu, to, co półtorej godziny coś jedzie, jedzie kawałek czasu, żeby jeszcze dojść, czekać, niezależnie jaka pogoda, no, no i, i, i teraz jest, to musisz się powtórzyć odnośnie tych różnych sytuacji, jak to było w trakcie tego uczęszczania do szkoły. Od, zacznij od tego pierwszego dnia szkoły dobra, więc y, generalnie było tak, że y, troszkę poszłam tropem polskim, no czyli myślałam, że pierwszy dzień w szkole, no to spoko, jakiś tam apel będzie tak, przywitanie uczniów i tak dalej. I później wszyscy wesoło rozwiedzą się do domu. Jakież było moje zdziwienie, kiedy y, y, wchodząc do, do szkoły zauważyłam, że wszyscy są y, ubrani całkowicie normalnie, tak jak w zwykły dzień i pierwszego dnia zaczynają się już normalne lekcje nie ma żadnego przywitania, żadnego apelu, po prostu dzień jak co dzień. No i nie, za, no to tak, zaczynasz lekcję normalnie z innymi na równych zasadach, tam teoretycznie, tak. a zupełnie nie znasz języka, nie rozumiesz co ciebie Mówię, jak to wyglądało, byłaś na jakiejś, znaczy jak tak jak Tak, yy, yy. Nie, nie byłam inaczej traktowana. Byłam gorzej traktowana, może tak. Ale nie, no to, to dostawałaś z góry na dół jedynki. No tak, tak to, tak to mniej więcej no wyglądało przez pierwsze co, miesiące. Co do ciebie mówią. Tak, tak to wyglądało przez mniej więcej pierwsze miesiące. Też były jakieś tam kursy, lekcje i tak dalej i tak dalej. Co ciekawe jest tam. Dos... Jakie tak, Jakie opięcone, oso... tak były kursy? miałeś, jakieś obowiązane Tak, był organizowany specjalny kurs dla stranierów, czyli dla obcokrajowców. I to polegało na tym, że raz w tygodniu spotykały się wszystkie te dzieciaki, które były z innych krajów i nie mówiły po włosku no i były tam jakieś lekcje. No i te lekcje głównie dotyczyły, nie tyle dotyczyły języka, co właśnie dotyczyły kultury, co dotyczyły jakichś tam dziwnych obyczajów włoskich i i, czyli język właściwie tak, tak na drugim planie. Jakaś tam pomoc była, może nie jakaś super, ale coś tam było, no. Ze strony szkoły. No, no i a tak na lekcjach, no to normalnie jesteś normalnym uczniem i tak. musisz sobie jakoś radzić, rzucony na głęboką wodę, nie znając języka. Posługiwałaś się jakimiś pantominami, A językiem czy e, migowym, to było także na początku język angielski, z tym, że Włosi z językiem angielskim są bardzo na bakier. Generalnie tam szkolnictwo jest na dużo niższym poziomie niż u nas na, na polskim. Ja na przykład jak przyszłam tam do szkoły, mimo że byłam rok cofnięta z tego tytułu, że nie znam języka i tak dalej i tak dalej, miałam dużo większą wiedzę niż, niż ci, którzy, którzy byli tam, tam na, na zajęciach. Mniej więcej jest z geografii, z historii, u nas angielskiego też chemii nie było, co tam jeszcze było, no z matematyki też miałam y, bardziej opanowany materiał, e, no i chyba właściwie tyle, no bo te techniczne, techniczne przedmioty, no to okej, okay, byłam do tyłu, bo nie miałam autokada czy czegoś tam, nieważne, whatever. Autokada uczyli, obsługi autokada tak, w tak. tym, w liceum? Tak, tak, tak. To jest fajny, to jest bardzo przydatny program, ja to dopiero tam, zazwyczaj to jest na studiach się jakoś poznaje jako taki, prze, jako wciśnięty przedmiot, taki, że już musisz wysłać jakieś projekty, uh -huh. jakieś rzeczy, domków, czy czegokolwiek. Fajny program, fajna rzecz, coś przydatnego w życiu. Tak, tak Zwłaszcza życie. po włosku, no powodzenia. No to faktycznie może być ciężko, bo to jest typowo już ten tak, no techniczny na komputerze robiony. Uh -huh. No i, no i opowiadaj te, te różne anegdotki z, za szkoły. Yy, o tych, tych bardziej traumatycznych przeżyciach, czy o tych mniej traumatycznych? Zacznij od tych bardziej traumatycznych. Yy, to chyba jedna z takich bardziej traumatycznych przeżyć był, yy, była lekcja yy, historii, yy, która zwykle wyglądała tak, że pani... Yy, nauczycielka, żeby uciszyć klasę, najpierw waliła y, tak ostro i mocno dziennikiem w, w katedrę, y, krzycząc y, na całą kartę silencja. No, ale dzieci nie były grzeczne? Dzieci nie były... Nie, nie. Bardziej, ba, bardziej grzeczne niż w Polsce, czy mniej grzeczne niż w Polsce? W typowej, hmm. takiej przeciętnej szkole? kurcze to nie da się tak określić, czy są bardziej grzeczne, czy mniej. One są po prostu inne. To jest całkiem inna mentalność. No właśnie, jako naród są też narodem głośnym i A. No to, to, to, to bardzo słuchać, są bezpośredni, są hamsty i aroganccy. Rzadko, rzadko, który wyciąga pomocną dłoń do, do, do obcokrajowca, bo obcokrajowiec jest kategorią gorszą tak naprawdę niż Łoś. No ale dobra, abstrahując od tego, była lekcja historii to było chyba jakoś w drugim czy, czy w trzecim miesiącu po, po moim przyjeździe. No ja tak włoskiego to tak jeszcze, jeszcze nie bardzo, coś, coś tam powolutku, powolutku. No ale lekcja historii wyglądała tak, że, e, że czytało się pewien fragment e, z podręcznika no i później się albo go jakoś komentowało albo nie. E, no i historyczka postanowiła, że będzie tak perfitna i akurat tą osobą, która będzie czytała na tej lekcji będę ja. Taka mega cisza na sali, bo wszyscy czekają na to, a jak będę ten, czytać ten tekst. Będę wyłapywać każdy mój błąd, każdą swoją intonację na słowie. Przebrnęłam jakoś. Nie było to zbyt przyjemne, dla, dla, ale przetrwałam. No i mówiłaś też, że we włoskiej szkole są lekcje religii na porządku dziennym? Tak, są lekcje religii na porządku dziennym. Taka, taka pamiętna lekcja religii była wtedy, kiedy oglądaliśmy film pod tytułem Pasja. No i po tym filmie katechetka, jako że chyba nie, nie, nie, nie bardzo nie lubiła, bardzo, nie, nie, nie wiem. W każdym razie jako pracę domową zadała tylko i wyłącznie mi napisanie streszczenia z, z całego filmu, oczywiście po włosku. No ale ja, ja jako, jako do, dosyć dziwny człowiek stwierdziłam, że nie będę pisać po włosku, tylko napiszę po polsku. Targający mną emocje jeszcze hmm, jeszcze przyczyniły się do tego, że w co drugim słowie użyłam słowa niecenzuralnego, no bo jakoś się musiałam wyładować. No i taka zadowolona z siebie oddałam karteczkę nauczycielce. Eee, zaległa cisza na sali. Babka tak patrzy na tą kartkę, patrzy na mnie. Mówi tak, że ona z tego nic nie rozumie, że, że to przecież miało być po włosku, a nie po polsku. że mam to sobie zabrać, przetłumaczyć i przyniesie jej na nas zajęcie. zajęć. No, tak zmieniając troszkę ten, odchodząc od tych... Wyobrażmy, że masz jeszcze jakieś takie bardzo traumatyczne? Nie, jeszcze, życie. znaczy, traumatyczne nie mam. Może, może głupie było tylko to, że, że generalnie mi tam co chwilę wystawiali, nie mówili, że nie ma jakichś zajęć, że przyjeżdżam na darmo. E, no, takie głupoty. Przyjaźń jakiejś tam nie zawarłaś. Brań Boże. <laughs> no, e... Mówiłaś, że, że tak z tych różnych przedmiotów, tak jak bardziej konkretnych, to miałaś wiedzę ciut tam większą Aha. niż twoi koledzy z klasy. No ale no jak byłeś w stanie to jakoś, jakoś pokazać, że ej, potrafię liczyć fajniej niż wy, to jakoś było dostrzegane przez nauczycieli. Właśnie o Czyli to chodzi nie że Nie się przebić. Nie, nie to, to, to, to, to, totalnie nie mogłam się przebić. Znaczy tak jak spoko na matematyce, no to wiadomo są zadania, tak i rozwiązuje się, się te zadania. E, no to jakoś tam jeszcze, jeszcze mógł zobaczyć, że nauczyciel, że, że daje radę, no nie? Ale tak, żeby się dogadać i pokazać wiedzę na przykład z, z, z, z historii czy tam. Nawet z tej geografii, czy też, no to nie, kom, kompletnie dno, i 10 lat A pozytywnych jakieś wspomnień? Nie mam A żadnych pozytywnych. Nie, pozytywny. nie, nie, w ogóle nic. Traumatyczny rok? Traumatyczny rok, tak wstawanie w soboty do szkoły, dziesięciotkalowa. jak to w soboty? Że że 6 dni tygodni do szkoły? Tak. Z tym, że w soboty były lekcje troszkę krócej, ale to i tak było, była jedna mniej godzina niż w tygodniu. To jest ból. Ale też, to jest tak... też inaczej tam wygląda rok szkolny, bo rok szkolny zaczyna się troszkę później, bo się zaczyna w połowie września, ale kończy się wcześniej, bo się kończy na początku czerwca. Eee, co jeszcze? No nie ma ferii zimowych, tak jak u nas w szkole. To te dwa tygodnie właśnie odpadają. No. Tak, odpadają te dwa tygodnie. No święta Bożego Narodzenia i, i, i Wielkanoc są tak jak normalnie. W końcu katolicki kraj. Płciłabym się, bo na przykład z tym katolickim krajem to jest tak, że jak, jest, jak są święta Bożego Narodzenia, no to to nie wygląda tak, że y, 24 jest Wigilia, tam nikt nie obchodzi Wigilii, absolutnie nikt. To jest inna kultura, Wigilii jest y, tak, to jest Polska, Polska, Tak, no ale na przykład w pierwszy dzień świąt, y, no to jedzą jakiś tam uroczysty obiad. Co ciekawe nie ma też tam pasterki w ogóle, kościoły są czynne, jak są czynne, jakieś tam się są, ale naprawdę bardzo mało. Znaczy w tym miasteczku akurat, co, co ja, nie wiem, może, co ja mieszkam, może tam w Mediolanie jest to jakoś bardziej ro, roz... Ro, roz... większa frekwencja. Tak, tak, rozbudowana. Ale... No właśnie, niby katolicki kraj, ale, ale nie bardzo. No nie, a ten... Tak, tak ogólnie, tak, tak, tak podsumowując, no spędziłaś rok, nie tak, tak na, na szkole, na jakichś traumatycznych przeżyciach, to bardziej u, uszkodziło Twoją e, psychikę, czy, czy, czy wzmocniło, czy, czy to tak, no, uważasz to na takie doświadczenie A na plus? Doświadczenie ok, kosztowało? spoko, tak, Pięknie jakieś roku. na pewno, bo... Znaczy to nie można też porównywać mentalności włoskiej do polskiej, ale można poznać to, ja, ja, ja są ludzie. Ludzie w różnych pokoleniach, bo ci starsi Włosi, oni są jak do rany przyłóż, naprawdę, są tak kochani, są wyciągną do ciebie, są złoń, pomogą ci i coś tak dalej, i tak dalej. A no a ta młodzież no, to tylko czeka na to, żeby, żeby ci wytknąć jakiś błąd, żeby cię zgnoić, albo żeby, nie wiem, żeby, żeby ci tylko pokazać, jaki ty jesteś niedoskonały i tak. To jest w ten desen wszystko. Swoją drogą wierzę, że słychać, jak ktoś się naprawdę słuchuje, to słychać gestykulację no, mówiącego. Ojej. Nie widzicie tego, ale, ale Asia tutaj dosyć, dosyć tak. No, machała rączkami. Dobrze, że się pima nie wylało. A wracając do, do tych doświadczeń na pewno można się trochę poznać na ludziach i, i to też tak wsmacnia psychicznie, się jeszcze wsmacnia psychicznie, naprawdę, jeżeli spotkasz się później w Polsce z jakimiś ludźmi, którzy no, nie są zbyt dobrze nastawieni, tak, nie są zbyt otwarci, właśnie tak wszystko, wszystko robią, żeby ci tylko rzucić kłody pod nogi, no to jesteś już na to jakiś przygotowany i generalnie potrafisz sobie z tym poradzić. Brzmi to jak podsumowanie, ale może jeszcze te, te, coś tak ogólnie o wrażeniach: mieszkania we Włoszech. Może to nie jest jakiś egzotyczny kraj, bardzo blisko nas i kulturowej w ogóle, ale jakieś spostrzeżenia takie tak ogólnie o, o, o życiu w tamtym kraju. Tak w kontraście do życia w Polsce. A czy mogę to tylko porównać życie w Polsce moje do życia we Włoszech, tak? No, no tak w praktyce, no. Tak w praktyce życie jest na dużo lepszym poziomie we Włoszech niż w Polsce. Słuchajcie, za ludzie mili czy, czy, czy na materialnym poziomie? Mater, na materialnym poziomie. Na materialnym poziomie. Na pewno... Yy... To znaczy tak, Włosi dla siebie generalnie są w bardzo dobrych stosunkach. To, to nie jest tak jak w Polsce, że Polak Polakowi wilkie. We Włoszech to tro, troszkę inaczej wygląda i tam naprawdę widać, że oni sobie potrafią pomóc i, i tak trzymają się razem. Ale dla obcokrajowców... Ale dla nie obcokrajowców, nie no obcokrajowcy są dla nich ludźmi drugiej kategorii, tak, czyli... No tam już ten problem emigracji troszkę imigrantów to już jest taki poważniejszy niż w Polsce, no bo to bogatszy kraj. Tak, ale tam jest y, dużo więcej niż Polaków, y, jest dużo więcej Rumunów i dużo hmm. więcej tych Albańczyków y, i tych innych y, ziemnoskóryki no, i tak W Polsce tak, tak, oni tak... są tak traktowani, zwłaszcza tam jakieś Cyganie, nie, Romowie, hmm. tak jako niekoniecznie wciani goście. Właśnie, no to tam na Wyborze jest tak, taka sama sytuacja. I co ciekawe, we Włoszech bardzo zwracają uwagę na wygląd. Bardziej niż w Polsce. Bardziej niż w Polsce. Do włosów oczywiście nie, bo, bo wiadomo, to, to jedzenie włoskie jest takie, a nie tam przeważają makarony, ryże i tak dalej, i tak dalej, więc y, Włosi są paskutni. <laughs> Naprawdę są paskutni. W sensie, że grubi z tak, w sensie, to... pasieni, Chyba tak się to są I, i, i, I No tacy, tacy, tacy... No A... co, no fajnie się do nich przytulić. Znaczy przytulić do kogoś tłustego, niż do jakiegoś kości z tego człowieka, nie? Tak, oczywiście, że tak.